To są informacje Polskiego Radia 24. Na początek Polacy w trasie i pytania o koszty. Nasz reporter sprawdza aktualne ceny paliw. Jest wyrok, ale rozporządzenia brak. Pytamy o możliwość transkrypcji aktów małżeństwa jednopłciowych par. Będzie też relacja z kosmosu. Załoga Artemisa nawiązała łączność z Ziemią. Minęła 8. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polacy ruszają w świąteczne podróże. Poza bezpieczeństwem na pierwszym planie są ceny paliw. Dziś górna granica dla 95 to 6 zł i 19 groszy, dla diesla 7,64. Sytuację na autostradzie A1, gdzie ceny zwykle były wyższe, sprawdza Maciej Jastrzębski. W rejonie Torunia, Wócłowka i Łodzi ceny paliw według maksymalnych wskazań rządu. Są jednak stacje, na których cena paliwa o 2-3 grosze niższa od górnej granicy. Kierowcy zauważają te zmiany, ale na razie nie przywiązują do tej sytuacji większej wagi. Po prostu tankują i jadą. Mamy dużą akcyzę. Podatek nie wszędzie chyba w Europie jest 23% VAT-u, więc jak najbardziej niższa cena dla konsumentów jest okej, okay, dla przedsiębiorców niekoniecznie, bo przedsiębiorca i tak płaci netto. Jest plus taki, że na autostradzie pewnie ta cena nie jest o tyle wyższa niż Standardowo tylko obowiązuje jakiś limit. Część stacji paliw ustaliło ceny na maksymalnym pułapie, ale jest sporo stacji, w których ceny są niższe od górnej granicy. A ceny, przypomnę, ustala minister energii. Dziś koło południa dowiemy się, ile zapłacimy za paliwo w czasie świąt wielkanocnych od Wielkiej Soboty do wtorku włącznie. Ta sprawa nie podlega dyskusji. Tak o transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą przez osoby tej samej płci mówi nam poseł Lewicy Tomasz Trela. Zgodnie z wyrokiem NSA urzędy stanu cywilnego mają obowiązek przepisania dokumentów. Problem w tym, że rząd jeszcze nie wprowadził odpowiednich możliwości technicznych. Takie rozporządzenie, takie działania powinny być wdrożone, bo jeżeli... Mamy wyrok, to ten wyrok musi być respektowany i tutaj wyroki mogą się niektórym podobać bardziej, niektórym mniej, ale respektować wyroki musimy wszyscy, bo żyjemy w demokratycznym państwie prawa. Mówił nam poseł Trela. Wczoraj pod hasłem my już nie czekamy przed Pałacem Ślubów w Warszawie małżeństwa jednopłciowe domagały się realizacji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z prawem rząd musi zmienić wzory dokumentów jeszcze w tym miesiącu. Rząd szuka sposobów na uniknięcie utylizacji przynajmniej części szczepionek firmy Pfizer. Problem pojawił się po wyroku brukselskiego sądu, który nie tylko każe zapłacić Polsce blisko 6 miliardów złotych za nieodebranie zamówienia, ale też nakazuje je Warszawie odebrać. W sumie to 64 miliony szczepionek. Analizujemy kwestię możliwej utylizacji, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dzisiaj nawet nie wiemy dokładnie na co mają być te szczepionki, a jak wiemy COVID, że tak powiem szczepionki się zmieniały w, w latach. Dzisiaj jak sobie przyłożymy tą liczbę dawek do liczby mieszkańców naszego kraju, no to już widać, że liczba jest znacznie przeszacowana, więc to wszystkie analizy przed nami. Ma w tle tej sprawy jest dużo politycznych emocji. Resort Zdrowia przypomina, że gdyby poprzedni rząd złożył dobrze obliczone i mniejsze zamówienie, problemu dziś by nie było. Zaplecze prezydenta USA coraz mocniej zaangażowane w węgierską politykę. Z wizytą do Budapesztu przyleci niebawem wiceprezydent USA Jay Vance. To kontrowersyjna podróż w końcówce kampanii wyborczej zaledwie pięć dni przed samymi wyborami. Amerykański wiceprezydent wraz z małżonką będzie w Budapeszcie 7 i 8 kwietnia. Według komunikatu będzie rozmawiał z premierem, a także ma wygłosić przemówienie dotyczące stosunków amerykańsko-węgierskich. Nie wiadomo jednak, gdzie to przemówienie będzie miało miejsce i jaki będzie miało charakter. Pytania są ważne, bo amerykański polityk przyleci na Węgry na finiszu kampanii wyborczej, w której rządzący od 16 lat Fidesz walczy o utrzymanie pozycji. Wszystkie niezależne sondaże zwiastują partii Orbana porażkę w tych wyborach. Węgierski premier jest niemal bezwarunkowym zwolennikiem politycznym, Donalda Trumpa, a ten wspiera go w zamian za to w wyborach. Kilka tygodni temu w Budapeszcie był szef amerykańskiej dyplomacji Marko Rubio. Sam Donald Trump wysłał nagranie wideo, gdzie wyraźnie poparł Orbana w wyborach. Nikt na Węgrzech nie ma wątpliwości, że wizyta wiceprezydenta też będzie wsparciem dla kampanii Fidesu. O czym z Budapesztu mówił Piotr Piętka. Załoga Artemis II przemówiła z kosmosu. Kurs w stronę Księżyca przebiega bezbłędnie, a astronauci są zachwyceni widokami. Szczególnie zachód Słońca był spektakularny z drugiej strony, mówi Amerykanin Weissman, Była taka chwila, gdy Słońce zachodziło za Ziemią. Widać było cały glob od jednego do drugiego biegu na całą Afrykę i Europę. Jeśli się uważnie przyjrzało, można było zobaczyć zorzę polarną. To było widowiskowe, aż nas zamurowało. W czasie 10 misji astronauci pokonają ponad milion kilometrów, poruszając się po trajektorii wokół Księżyca i wracając na Ziemię. W trakcie lotu spróbują pobić rekord odległości od naszej planety ustanowiony w ramach programu Apollo, oddalając się od Ziemi bardziej niż ktokolwiek w historii. To były informacje Polskiego Radia 24. Pogoda w piątek w kratkę. Na północy, zachodzie i w centrum momentami pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz. Przypomnę, wysoko w górach wciąż pada śnieg. Ale temperatura jest dość wysoka. Dziś od 7 stopni na Pomorzu Zachodnim do 15 na Podkarpaciu. W większości regionów termometry wskażą 12 stopni. Poranek. Polskim Radio 24. Widzę, że to radością powiedziałaś o tym śniegu w górach. Ja wiem, że wreszcie, klimat, są, biały, wreszcie są białe święta, prawda? <śmiech> ale <śmiech> szkoda, że nie te. No dobrze, mamy piątek. Drodzy Państwo, ten piątek to 3 dzień kwietnia, to już 93 dzień roku i dzisiaj wielki piątek, drugi dzień Triduum Poschalnego, ale też dzień tęczy, gdyby ktoś chciał, Ten co łączy, jak wiemy, niebo z ziemią. Grzegorz Rączak, zapraszam, to jest poranek, do dziewiątej będę jeszcze z Państwem. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Państwa i moim gościem jest wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Wierzy pan w to, panie ministrze, że prezydent zaprosi jeszcze czworo sędziów, którzy do tej pory nie złożyli ślubowania? Nie wierzę, mimo że są święta. Dlatego, że pan prezydent tak próbuje, jak daleko może poszerzyć swoje kompetencje, Trochę to jest charakterystyczne dla wieku dziecięcego, kiedy to dziecko próbuje, czy się oparzy, czy się nie oparzy, jak daleko tatuś pozwoli. No i tak pan prezydent próbuje. No państwo dają czas prezydentowi. No tak, Na no, pamiętanie, no, na przemyślenie sprawy. Myślę, że Polacy są zmęczeni jednak próbą takiego autorytarnego rządzenia i my po prostu pokazujemy dobrą wolę. A właściwie to pokazują ją sędziowie. No, 13 marca Sejm wybrał sześciu sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. O trzy tygodnie upłynęły od tego momentu i co dalej? No teraz święta wiemy, do świąt się nic nie wydarzy. We wtorek, środa, po świętach będą decyzje o uruchomieniu planu B? Jestem przekonany, że ci sędziowie, którzy są sędziami niezależnymi, ale wybranymi przez Sejm zgodnie z Konstytucją, Wykonają Plan B, dlatego że Trybunał Konstytucyjny i w ogóle prawo w Polsce wymaga naprawy po psuciu całego wymiaru sprawiedliwości przez Ziobry i Kaczyńskiego, także przez prezydenta Dudę, teraz prezydenta Nawrockiego. Polacy odczuwają to bardzo mocno, mając opóźnienia w sądach, czy też jak gdyby nie do końca pewność, czy wszystkie wyroki były wydane przez prawidłowych sędziów. No Trybunał Konstytucyjny to instytucja bardzo potrzebna, to wiemy. I bardzo Natomiast... do tej pory. Do tej pory, tak. Natomiast czy przy takim wyborze... Znaczy odebraniu ślubowania przy takich sporach właśnie na linii rząd Pałac Prezydencki. Czy jest szansa na to, że ta instytucja będzie w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach funkcjonować normalnie? Jestem przekonany, że będzie funkcjonować e, normalnie. My zrobimy wszystko, żeby w Polsce przywrócić normalność, bo dosyć tego trochę warcholstwa sobie e, powiedzmy uczciwie. Dosyć tego, żeby politycy decydowali, kto jest w Sądownictwa, żeby decydowali to jest w Trybunale Konstytucyjnym, to przede wszystkim powinni być niezależni sędziowie z autorytetem. To nie powinni być i tego nie ma. Chociaż tak nam zarzucano posłowie, którzy przesiadają się z ław poselskich do y, Trybunału Konstytucyjnego. No już kuriozą to był, były y, prokurator stanu wojennego pan Piotrowicz, czy w ogóle także myślę, że pewnym kuriozum jest był pan Ast, czy pani Pawłowicz, ale także pan Świeczkowski, który tak naprawdę powinien mieć postawione zarzuty za podsłuchiwanie Pegasusem. Ale pan prezydent przejrzał biografię, podejmując decyzję, biografię sędziów wskazanych przez Sejm, no i na tej de podstawie decyzję podjął. No to po pewnym czasie się okazało mu na początku e, mówiono, że właściwie pan prezydent może zrobić wszystko. Mamy tej Przykład Króla Słońca, który jest autorytarnym władcą. no ale tego nie ma w naszej konstytucji i myślę, że pan prezydent Nawrocki powinien się zacząć stosować do konstytucji i do swojego miejsca. Ja rozumiem, że chciałby niezgodnie z prawem, może jest do tego przyzwyczajony zrobić taką ustawkę, coś tam wygrać w tej ustawce, ale to nie jest naprawdę godne Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. Jednomyślności, zgody, chociażby co do tej kwestii w Prawie i Sprawiedliwości nie ma, bo Krzysztof Szczucki jest zawieszony. Między innymi oficjalnych powodów nie ma, ale tutaj dwie rzeczy za panem posłem się ciągną. Głosowanie w sprawie KPK piątkowe w sprawie odrzucenia, ewentualne, odrzucenia ewentualnego odrzucenia prezydenckiego weta. No i kwestia właśnie, czy zaprosić do Pałacu Prezydenckiego dwoje czy sześcioro sędziów. No tak, bo jeżeli poseł widzi, że się łamie konstytucję, no to nie powinien tego popierać. I tutaj widać, że pan Krzysztof Szczucki, który dobrze zna prawo, uznał, że nie można dalej po prostu tego prawa łamać. Wyobraża sobie pan taki scenariusz, że Krzysztofa Szczuckiego w Prawie i Sprawiedliwości nie będzie? Wyobrażam sobie, że tam może nie być wielu ludzi, którzy... no nie są za tym, żeby rozkładać RARS, rozkładać Fundusz Sprawiedliwości, którzy nie są za tym, żeby wspierać Wiktora Orbana, e, prorosyjskiego, e, propotinowskiego e, polityka, który chce rozwalać Unię Europejską, który szkodzi Polsce, szkodzi polskiej armii, bo blokuje pieniądze dla polskiej armii, szkodzi także interesowi Polski i Unii Europejskiej, no, pozwalając na to, żeby minister spraw zagranicznych był usłużnym szpiegiem Ławrowa. Ale czy prezes Prawa i Sprawiedliwości jest w stanie pozwolić sobie właśnie na taki polityczny ruch, by Krzysztofa Szczuckiego wyrzucić? Ach, pewnie jest sobie w stanie wyobrazić to, bo on nie jest w stanie zbudować zniki w większości sejmowej. Ja myślę, że nawet tak jednak takie ugrupowanie, jak Konfederacja, nie wejdą w koalicję z ludźmi, którzy próbowali, no, chociażby zlikwidować Andrzeja Lepera, zlikwidować jego ugrupowanie przejąć jego ugrupowanie. Myślę, że też bardzo tych wielu ludzi po prostu brzydzi się tego, co PIS robił w Funduszu Sprawiedliwości w Raksie. Pamiętamy wszyscy maseczki, respiratory, pamiętamy też zakupy gazusa czy kupowanie stron internetowych farmy troli przez chociażby posłów. No, panie Mistrze, ale jak są formowane ko koalicje, to tak naprawdę o takich rzeczach też się zapomina często. No nie, jednak jest elektorat, ale no, Konfederacja jest w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony ma brauna antysemitę, człowieka, który łamie prawo i, i wydaje mu się, że robi tym happening i swoje popularności, a tak naprawdę łamie prawo. Oczywiście jest to bardzo przykre, że mamy tak dużo ludzi, którzy popierają jego antysemicki m.in. poglądy, a z drugiej strony ma Prawo i Sprawiedliwość, które w czasie swoich rządów bardzo mocno kradało Polskę. No i prawo i sprawiedliwość wskazuje teraz jako kandydata na e, e, premiera Przemysłowa Czarnka. Myśli pan, że to dla Konfederacji y, y, y, ruch nie po ich myśli? Myślę, że to jest dla Konfederacji no, taki najbliższy sojusznik w prawie i sprawiedliwości. No właśnie. Ale jednak też y, musimy wyjaśnić, jakie, jaką rolę miał pan minister Przemysław Czarnych w słynnej Willi+. Plus. Czyli rozdawaniu nieruchomości. No i to naszycy. Konfederacja pamięta i to, i to wypominała. A w co gra Mateusz Morawiecki? Mateusz Morawiecki zachowuje się jak takie skrzywdzone zwierzę, jak taki chłopiec, któremu zabrano łopatki w piaskownicy. No ale pamiętajmy, że równie dobrze Mateusz Morawiecki przyjmował wypowiedzi, że jest miękkiszonem. Przy, przyjmował to, że jego współpracownicy najbliżsi okradali państwo w Rarsie. Myślę, że jest to człowiek, który jednak jest taki skażony władzą i chciałby pozostać na zawsze tym premierem i nie umie się pogodzić z, tą, z tym, że nagle jego były minister ma zostać jego szefem ewentualnym. No to, to jest ewidentnie skrzywdzony skrzywdzony. I będzie szukał szczęścia e, gdzieś poza prawami sprawiedliwością. No tutaj niektórzy dopatrują e, we wspólnej konferencji z wicepremierem Władysławem Kośniakiem Kamyszem kontaktów z psl Niektórzy widzą ewentualne pole do współpracy być może z Polską 2050. E, nie, nie wyobrażam sobie, żeby Władysław Kośniak-Kamysz czy ktoś z 2050 chciał współpracować z Mateuszem Morawieckim. Być może, że Mateusz Morawiecki robi jakieś zaczepne, zalotne Przedsięwzięcia, ale nie jestem, jestem przekonany, że nikt z koalicji 15 października nie będzie chciał współpracować z człowiekiem, który jest jednak człowiekiem skompromitowanym. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości zaprosił byłego premiera Mateusza Morawieckiego na dywanik. To miała być rozmowa o wspólnej wizji, ale tak naprawdę no, trochę ostatnio były premier w oczach Jarosława Kaczyńskiego na No faktycznie. Sypie się na pieścienia. Zresztą widzimy, że nie umieli dowieść chociażby KPO, nie umieli dowieść programów unijnych. Ich wszystkie pomysły modernizacji Polski spaliły na panewce, budowali ostrołękę, a tak naprawdę, teraz trzeba oddawać za to pieniądze, nie, nie umieli skończyć przekopu mniejszej Wiślanej, bo statki musiały zatrzymać się w połowie Zalewu Wiślanego, nie mogły wpłynąć do Elbląga. Z drugiej strony, czy też budowa, e, powiedzmy sobie, promu, to, to była strepionowa stępka, w tej chwili drugi prom jest skończony w Stoczni remontowej w Gdańsku, czy też chociażby e, e, Port Polska, czy dawne ich CPK, które e, Odbywało się tak, że, że ktoś musiał przy okazji zarobić na sprzedaży. Ale PiS myśli o tym, co było. PiS myśli o tym, co, co będzie za dwa lata. Myśli pan, że prezes yy, yy, Prawa i Sprawiedliwości wciągnie przygotowania właśnie do kampanii, czy już tak naprawdę w prekampanię Mateusza Morawieckiego? Znajdzie dla niego jakieś miejsce w tej układance? E, ja jestem przekonany, że tam naprawdę jest wielka burza i wielka wojna bo odkrywamy karty poprzez prokuraturę, pokazując, że jedni kradli więcej od drugich. Jedni zabierali raz, drudzy Pegazusa. Mamy dwóch tchórzy, którzy uciekli na Węgry. No, Banicja jest jednym z największych kar dla polityka i mamy dwóch banitów, z jednej strony Romanowski, z drugiej Ziobro. Jest to ewenement na skalę chyba kraju europejskiego każdego. No może tak się w świecie, w krajach trzeciego świata zdarzało, że ktoś był, był banitą czy w czasach średniowiecznych. I tutaj mamy znowu banite. Ziobry. i teraz No może się prezes Prawa i Sprawiedliście jednak bardzo trudno jest pogodzić yy, yy, te zwaśnione yy, frakcje maślarzy, harcerzy, ziobrystów. No jak była kasa, to dało się pogodzić. Nie ma kasy, nie dało się pogodzić, także z ideowością nie ma to zbyt wiele wspólnego. Yy, pamiętamy jednak to, że no, już nie mają Pegazusa, już nie mają pieniędzy, żeby kupować wyborców, już nie mogą rozdawać tekturowych czeków. No, no to wszystko, a z drugiej strony widać, że Polska się modernizuje, widać nowe farmy offshore'ów, które w tej chwili już zaczynają dawać prąd do Polski, widać nowe pociągi, które kursują po polskich torach i nowe połączenia, niedługo Łomża odzyskuje połączenie kolejowe, widać nowe autobusy, ewidentnie widać, że Polska się modernizuje i, i jest to robione sprawiedliwie, a nie za pomocą, ja pamiętam jak taki był, chyba jest dalej poseł Warchoł, który jako wiceminister sprawiedliwości obiecał zamek dla Rzeszowa, jak zostanie wybrany prezydentem. Mówił, ja wam dam zamek, bo ten zamek jest w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości i przekaże miastu ten zamek. No ale przegrał szczęśliwie w pierwszej turze z Konradem Fiołkiem. Przygotowania zatem do kampanii wyborów w 2027 roku widać w prawie i sprawiedliwości pełną parą, no, ale burzliwie. Natomiast rząd ma problem właśnie z pozostałościami po rządzie Mateusza Morawieckiego, a mianowicie kara 6 miliardowa dla firmy Pfizer za szczepionki, których nie odebraliśmy, nie zapłaciliśmy. Się tak. tego uniknąć? No. Na, na co dzień widzimy, jak ciężko pracuje pan minister Andrzej Domański. Nie dziwi się, że szlak go trafia. Ale no wczoraj że zresztą takich słów używał mocno w czasie konferencji prasowej. Że zamiast pieniędzy na bo szukają miast 300-400 milionów, wzrosła ilość gastroskopii ponad 100%, wzrosła ilość innych badań 50-60%. To są czy to, to komputery, czy inne rzeczy. No i próbują znaleźć jakiś sposób na to, żeby to sfinansować. W tym roku jest dołożone do służby zdrowia z budżetu ponad 24 miliardy złotych. Jest 16 miliardów złotych z KPO na onkologię, na nowoczesne maszyny w onkologii, na nowoczesne oddziały kardiologii szpitalów długoterminowych. Te miliardy złotych zaczynają pracować, a z drugiej strony dostajemy ciąż, że trzeba oddać, bo ktoś źle policzył. Zresztą pamiętamy, że ten minister zdrowia i premier Morawiecki kupowali, no ten Pfizer to jeszcze taki jest, no oczywiście to bardzo bolesne, ale pamiętam, że kupowali respiratory, które się niczego nie nadawało handlarze broniem czy za pośrednictwem y, instruktora narciarskiego. Bardzo pozdrawiam wszystkich instruktorów narciarskich. Albo y, też y, po prostu kupowali, czy witał pan premier, to był żenujący widok, kiedy witał największy samolot świata i się okazało nagle, że te nas maseczki to tak naprawdę mogły doprowadzić do tragedii narodowej, bo do niczego nie służyły. To był przykład, zresztą oni wtedy zrobili taką specjalną ustawę, która miała zwalniać z odpowiedzialności, bo uznali, że nie trzeba stosować ustawy o zamówieniach publicznych. Ustawa o zamówieniach publicznych pozwala... No argumenty kupować... były takie, że to szczególny moment. No mm. tak, ale ustawa pozwala ta ustawa pozwala kupować wszystko, nawet bez przytargu, ale z rozeznaniem cen i z rozeznaniem źródeł w sytuacjach nagłych, ale widać było, że to ważniejsze było, żeby zarobić. No i ludzie zarabiali kilkaset milionów złotych, a tutaj przez no, przestrzelenie z ilością szczepień no jednak ponad 6 miliardów złoty wypłynęło. I jest pytanie, czy tam jeszcze ktoś po drodze nie, musiał, nie, nie mógł zarobić. Bo... Prokuratura się tam przygląda. Miejmy nadzieję, że... bo ja coś tak czuję, że Raczej nie było takiego programu, w którym po drodze ludzie z nie chcieli zarobić. A jeśli mowa o dużych pieniądzach, to 11 miliardów złotych trafi do budżetu z KPO. Dzięki temu, że prezydent podpisał wczoraj ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy. Zaskoczony no. był pan, panie ministrze, gestem prezydenta? Zaskoczony i nie, bo skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ale tobie kontroli następczej. Tak, ale dobrze, że tą ustawę podpisał. Trzeba pochwalić przed świętami. Że, że ta ustawa została podpisana. To jest dobra ustawa, która likwiduje trochę patologiczne stosunki pracy, szczególnie wśród ludzi młodych, którym się wydaje czasami, że czas emerytury to jest bardzo daleki czas i, i czas, że zawsze będą piękni, młodzi i bogaci, a tak nie jest. To jest także ustawa, która likwiduje wykorzystywanie pracowników, ale to jest ta, są także pieniądze, które trafią między innymi na kanalizację i wodę do polskich wsi bo tam kapo jest ponad 2,6 miliarda złotych. Te pieniądze trafią na nowe, na nowe sieci energetyczne, co jest niezwykle ważne w Polsce, szczególnie kiedy w końcu może się uda także uchwalić ustawę o szorach, czyli nie o tych wiatrakach na morze, lub wiatrakach na lądzie, bo to jest najtańsze źródło energii. Właśnie, bo te pieniądze, które i te 11 miliardów złotych, to już kwietniowa transza, prawda? To już bardzo konkretne pieniądze, które niedługo do Polski przyjdą. To już kwietniowa Wpłyną. transza, bardzo ważna transza, bo jednak wydatki związane także z kapo, z inwestycjami kapo, cały czas biegną. I to jest naprawdę olbrzymi program modernizacji Polski, który koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ale nad którym pracuje cały rząd. Właściwie nie ma ministerstwa, które by w kapłonie było zaangażowane. Odetchnął Pan z ulgą, Panie Ministrze, jak usłyszał Pan, że prezydent Stanów Zjednoczonych w orędziu jednak o wychodzeniu z NATO nie wspomniał. Ojej, a to jest po prostu katastrofa, kiedy ktoś sam mówi, że jest słaby, jest papierowym tygrysem. Myślę, że, że, że część tych przemówień no, no jest nieprawdopodobna. jak ktoś Stany Zjednoczone, wiemy, że w tym NATO ważą dwie trzecie, ale jest ta jedna trzecia, która jest bardzo ważna. Ale myślę, że to też powinien być taki kubeł zimnej wody. Nie tylko z okazji Dyngusa. Dla wszystkich polityków, którzy nie chcieli sejfa. Dla pana prezydenta, dla PiSu, y, dla Konfederacji, bo jednak... Te pieniądze na zbrojenie polskiej armii i przede wszystkim na przebudowę przemysłu zbrojeniowego powinny jak najszybciej wpłynąć, szczególnie jak widzimy, kiedy mamy, przepraszam, powiem to uczciwie, dość niestabilnego sojusznika. A wiadomo, kiedy umowa w sprawie właśnie sejfu europejskiego zostanie podpisana? Myślę, że będzie podpisana w tym kwartale, że jednak my z tych pieniędzy skorzystamy, a przede wszystkim skorzysta polski przemysł zbrojeniowy. To jest... Rzecz niezmiernie ważna. Patrzymy teraz, że no, nasz sojusznik jest zaangażowany w innej części świata, nawet gdybyśmy chcieli kupić najlepszą najlepsze. Nie musimy na brać świecie. sprawę we własne ręce. własne ręce. absolutnie tak. I, I dziwię się tylko tym ludziom, którzy... Kiedyś Błaszczak mówił, że sejf jest dobry, potem się okazało, że linia partii jest inna, trzeba to zmienić. No ale Błaszczak w końcu jest takim politykiem, który musi słuchać prezesa. Bardzo dziękuję wszystkiego dobrego na święta Państwa. i Moim gościem był wiceminister funduszy i polityki regionalnej dziękuję Jacek Dziękuję bardzo i polecam spacer nad Morzem. 24 pytania. Rozmowa polityczna. No dodam za ministra, bo pewnie mu nie wypadało, że szczególnie w Sopocie, bo to ładne miejsce. Ale w Gdańsku też liczniej, w Gdyni. A tak a propos tego sejfu, to yy, różni ludzie mówią, czy dobry, czy niedobry sejf, ale zależy, kto trzyma klucze do tego sejfu. O, tak sobie wymyśliłem jako puentę tej rozmowy. Ta rozmowa, oczywiście, do odnalezienia za chwilę na naszych stronach polskie radio24.pl i tam właśnie zaglądamy. Przegląd portali. I co tam państwo znajdą? Jak długo tańsze paliwo? Pytanie brzmi? Odpowiedź ministra Motyki, który był dzisiaj w Radiowej Jedynce. Utrzymamy mechanizmy obniżki. Jak długo się da? No właśnie, Polska obecnie ma najtańsze paliwo w Europie. Jeśli kryzys będzie się przedłużał, mechanizmy obniżające cen paliw zostaną utrzymane. Powiedział minister energii Miłosz Motyka. Wskazał jednocześnie, że w przeciągu najbliższych tygodni rząd nie planuje limitowania zakupu paliw. Więcej znajdą państwo na Polskie radio 24pl A co jeszcze w portalach? Co Chiny sądzą o wojnie Trumpa w Iranie? przeważają zyski dla Chińczyków. Wojna w Iranie to prezent niedarmowy, ale jednak, jak mówi gazecie ekspert w ich ocenie Amerykanie już wcześniej nie mieli silnych argumentów, by zmusić Chiny do robienia czegoś wbrew sobie, a ta wojna tylko to pogłębia. No i jeszcze jeden ciekawy artykuł z gazety PL, dokładnie nextgazeta.pl. Tutaj historyczny zwrot Wielkiej Brytanii znów chce do Unii Europejskiej. To nasz interes narodowy. Brytyjski premier Keir Starmer sygnalizuje zwrot Wielkiej Brytanii w stronę Unii Europejskiej. Mówi o budowaniu partnerstwa w niebezpiecznym świecie. To był cytat i zapowiada, że w najbliższy, na najbliższym szczycie w Brukseli dojdzie do ratyfikacji części porozumień. Brexit zabolał mocno, większość Brytyjczyków uważa, że popełniła błąd, a jest spora grupa, ciągle rosnąca, jeszcze też dodajmy takich, którzy twierdzą, że może dałoby się to nawet naprawić i wrócić do Unii Europejskiej. O tym dzisiaj w nextgazecie.pl natomiast, natomiast co sądzi zdecydowana większość Polaków o uciekinierach w, na Węgrzech? Zdecydowana większość z nas uważa, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski powinien wrócić do kraju i stanąć przed Polskim Wymiarem Sprawiedliwości. Wynika z najnowszego sondażu SW Research na zlecenie Onetu i właśnie w Onecie mogą to Państwo przeczytać cały sondaż, jak to wygląda. Eee, no mogę Państwu te liczby przytoczyć. Czy chciałby Pan, żeby po wyborach na Węgrzech Marcinomanowski raz Razbigniew Ziobro wrócili do kraju i stanęli przed wymiarem sprawiedliwości? Pan pani ty chciałaby? Oczywiście 68% mówi: Tak, powinni wrócić. Reklama.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 Reklamie Autopromocja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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 8:30 Aleksandra Kozera. Zapraszam. Minister energii ogłosi dziś maksymalne ceny paliw na cały okres świąt wielkanocnych. Do tej pory obwieszczenia były publikowane z dnia na dzień. Inaczej będzie w weekendy, mówi polskiemu radiu minister Miłosz Motyka. Piątkowa jest obowiązująca dla soboty, niedzieli i tutaj. W tym przypadku także w poniedziałku na cały okres świąteczny, no więc zawsze z jednodniowym wyprzedzeniem. Natomiast jeżeli weekend, to na cały weekend nas kutek sytuacji na rynkach będę na to zwracał uwagę przede wszystkim. Natomiast ta najbliższa aktualizacja jest we wtorek. Codzienne ustalanie maksymalnej ceny paliw jest to, oprócz obniżonych vat i akcyzy, elementem rządowego programu CPN ceny paliwa niżej. Minister chce się także zająć problemem rolników. Nie wykluczył zwiększenia dopłat paliwowych. Szczegóły w informacjach o dziewiątej. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przy zamawianiu szczepionek na COVID-19. W 2021 roku ówczesne kierownictwo resortu zdrowia nierzetelnie oszacowało liczbę zamówionych preparatów. Efekt? Wyrok belgijskiego sądu, który orzekł, że Polska ma zapłacić miliard trzysta milionów euro kary, czyli blisko 6 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. Działania ówczesnego rządu skrytykował nasz poranny gość, poseł Lewicy Tomasz Trela. Jak słyszę te argumentacje, myśmy kupowali, bo mieliśmy to dalej sprzedawać, no to wiemy jak to wyglądało za czasów Morawieckiego. Wyrzucić pieniądze to im przychodziło wyjątkowo łatwo ale wykorzystać je właściwie, no to już nie wiedzieli jak to zrobić i mam nadzieję, że pan minister Domański sobie z tym poradzi. Wyrok nie jest prawomocny, polskie władze zapowiadają odwołanie. Rząd szuka też sposobu na uniknięcie utylizacji przynajmniej części preparatów Pfizera. Prezydent Donald Trump odwołał prokuratorkę generalną USA Pam Bondi. To ona odpowiedziała, odpowiadała za ujawnienie części akt w sprawie Jeffrey'a Epsteina. Zdaniem amerykanisty doktora Jana Misiuny powodem dymisji jest brak skuteczności w realizacji politycznych oczekiwań prezydenta.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 Rozpoczynają się świąteczne wyjazdy. Na drogach w całym kraju będzie panował wzmożony ruch. Policjanci zapowiadają szczegółowe kontrole. Nie będziemy pobłażliwi wobec drogowych piratów, zapowiada Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki. Prędkość, no to jest taki element, który jest dalej w Polsce mocno naciągany przez kierowców i dalej to jest rzecz, przez którą dzieje się najwięcej wypadków. Policjanci przy każdej kontroli będą badać trzeźwość, tak samo rano i po południu będą punkty, gdzie będą kontrole dodatkowe. Niestety nie trzeźwiki kierujący to jest problem. Podczas świąt wielkanocnych bezpieczeństwa na drogach będzie pilnowało nawet 5 tysięcy funkcjonariuszy. W ruch pójdą drony i policyjne wideorejestratory. Warto zdjąć nogę z gazu. Ale jak można tak szybko jechać, jak się jest tak obiedzony po świętach, a bo już tak po To jeszcze przed świętami, drodzy Państwo, czyli w piątek. Czyli dziś patrzę na mapy donoszące nam o temperaturze i widzę, że mróz się wycofał i zrobił sobie kwaterę w Jeleniej Górze. Zdecydowanie, bo tam ciągle na minusie minus półtora stopnia. O godzinie ósmej notują termometry w Jeleniej Górze. Najcieplej w tej chwili w przemyślu plus 7,5. A w ciągu dnia od 6 do 11 będzie na północnym zachodzie w rejonach podgórskich, od 12 do 15 na pozostałym obszarze kraju i idzie to ciepło, idzie zerk na jeszcze szybko na y, dane na najbliższe dni i mogę Państwu powiedzieć, że na przykład ta niedziela wielkanocna w Warszawie no trochę pokropi, ale dopiero w drugiej części dnia i będzie 21 stopni, więc całkiem przyjemnie. Dziś jeszcze zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, rozpokodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, a w górach, a w górach ciągle śnieg. Za 26 9. Komentarz. I taki przedświąteczny komentarz dr Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To zaczniemy od niepoważnego tematu zupełnie. Dzisiaj w fakcie jest ranking majonezów. Polacy potrafią się pokłócić absolutnie o wszystko, więc o majonez też. Pani jest team majonez kielecki, majonez winiary czy jakiś inny? Dobrze, nie będę się wypowiadać, natomiast też mam swój ulubiony. Najlepiej ten robiony domowy. No dobrze, to się nazywa dyplomacja. I yy, widzę, że, i właściwie słyszę, i państwo też to słyszą, że politolodzy w dyplomację umieją. No dobrze, to teraz o poważnych sprawach. Yy, majonez zostawiam. swoją drogą ciekawe, jakby prezydent powiedział, że lubi jeden majonez, a premier powiedział, że drugi majonez to czyta, był było do kłótni. Swo Myślę, że tak. Ale tak? z drugiej strony ja tylko dopowiem, że u mnie to kwestia nie politologii, a bardziej socjologii tutaj wyszła. No dobrze, niech będzie. Prezydent Nawrocki podpisał ustawę. I tu właściwie mogliśmy pozostawić jakieś zdziwienie, uśmieszek, aż ani nie zawetował, ale podpisał ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy, ale jednocześnie skierował ją w trybie kontroli do Trybunału Konstytucyjnego. Jak sam powiedział, nie wszystko mu się w tej ustawie podoba, no ale ustawa to nie zupa pomidorowa. Dobrze, że podpisał? Znaczy tutaj musimy popatrzeć na to, co się wydarzyło z dwóch perspektyw. Po pierwsze, prezydent w końcu musiał coś podpisać z prostej przyczyny. Kwestia wetowania jest fajna i daje polityczne korzyści w momencie, kiedy jest stosowana raz na jakiś czas. Jeżeli jest stosowana nieustająco, ona traci swój impet. Więc pan prezydent budując swoją polityczną rolę w polskiej polityce musi zwracać uwagę na to, co mu się opłaca, a czego mu się nie opłaca betować. I tak jakby weto przestanie pełnić tą rolę karzącą tak jak do tej pory i utrudniającą życie panu premierowi Tuskowi. W związku z czym, tak jakby tutaj ten podpis nie dziwi, a wysłanie do Trybunału, no to jest właśnie ta polska walka i ta kłótnia o ten majonez, w sensie kłócimy się o wszystko, jednym słowem kłócimy się o każdą ustawę. No ale, proszę tak, gwoli rzetelności, to ostatnio podpisał też ustawę o niższych cenach paliw. No. No właśnie i teraz tutaj dochodzimy do tego, czy podpisywanie ustaw to są tylko decyzje e, dotyczące na przykład konkretnego obszaru, czy jednak są decyzjami politycznymi. E, I ta ustawa również była ustawą e, polityczną, natomiast zwróćcie państwo uwagę, co by się zadziało, gdyby pan prezydent takiej ustawy nie, nie podpisał albo podpisał i wysłał do Trybunału. Więc on by się ośmieszył. E, w związku z tym, że to dotyczy społeczeństwa, a przypomnę, że odkąd pan prezydent został prezydentem, wielokrotnie swojej komunikacji politycznej pokazuje, że on jest dla ludzi, czyli on jest dla człowieka z ludu. Więc logika tutaj pokazuje, że absolutnie nie mógł zawetować tej ustawy. No i zrobił to bardzo szybko, więc podpisał. To też pewnie było przemyślane. Znaczy, trzeba oddać prezydentowi, że w tę logikę ludzi z tłumu i kontakt z społeczeństwem, no idzie mu, idzie mu. To, to trzeba uczciwie powiedzieć, że w to umie, chociaż ostatnio z kibicami chyba nie najlepiej, ale to inny wątek. Mówiłem, że prezydent odesłał ustawę po podpisaniu do Trybunału Konstytucyjnego, bo niektóre przepisy mu się nie podobały. To mam też takie wrażenie, że niektórzy sędziowie mu się nie podobają, bo powołał, przyjął ślubowanie tylko od dwóch, a od sześciu. No i co z tym dalej będzie, jak pani sądzi? Znaczy, Tutaj musimy popatrzeć, że z szerokiej perspektywy tak, spór o sędziów Trybunału Konstytucyjnego to znowu. Wydawałoby się, że to jest konflikt w obszarze prawnym i to prawnicy powinni tutaj się wypowiadać i prawnicy powinni wskazywać, co jest zgodne z prawem, a co nie. Natomiast my musimy popatrzeć i cofnąć się trochę w historię, że tak powiem. Pan wyszedł do przodu, czyli patrzył w przyszłość. Ja tu pozwolę sobie e, powiedzieć trochę o przyszłości. Czyli e, musimy patrzeć tutaj na reguły gry i legitymizację władzy. Jeśli cośniemy się o tą niemal dekadę, zobaczymy ten moment, w którym e, najpierw parlament wybierał sędziów, potem pre prezydent odmówił przyjęcia ślubowania, potem ślubowanie odbywało się w nocy. I to był ta, taki tak klasyczna wojna na górze. tak? I teraz oczywiście te dalsze wydarzenia miały ogromne znaczenie symboliczne, natomiast w tej chwili niewiele osób o tym pamięta. Ale to był bardzo ważny moment, bo to był moment takiej redefinicji norm w polskiej polityce, czyli granice tego, co uznawane jest za dopuszczalne w działaniu instytucji publicznych, polityków zostało przesunięte w taki powolny, stopniowy sposób, ale konsekwentny. Co to znaczy? W tej chwili w Polsce w polskiej polityce dopuszczamy dużo więcej niż dopuścilibyśmy te 10-12 lat temu. I to jest taki efekt właśnie, który bardzo dobrze znamy z badań nad zaufaniem społecznym, czyli mamy e, erozję legitymizacji e, instytucji, w związku z czym to znowu przesuwa granice, czyli politycy mogą pogrywać sobie jeszcze bardziej i wykorzystywać instytucje publiczne do własnych politycznych interesów. Czyli? Podsumowując, kiedyś w 2015 ktoś chciał nagiąć i wybrać sędziów na zapas, bo tak chciała tak. zrobić Platforma wtedy. E, nie udało się. PiS nie powołał tych sędziów. No, formalnie byli wybrani, ale wiadomo, w związku z tym Trybunał nie jest... Nie zostali, jest, nie, zostali znaczy, tak. nie zostało ślubowanie przyjęte, a może tak. Dokładnie. E, więc, e, form, więc nie są sędziami, więc cały Trybunał nie jest legalny, więc jego mm, wyrok. można... Potem obrady można, w sali kolumnowej. Tak, jego wyroków można nie publikować, na przykład... Ci, którzy tak. tak mówią, się teraz powołują. Wcześniej prezydent Duda nocą powołał panią Pawłowicz na sędzie Trybunału. Yy, tak właściwie bez kamer i bez fotografów. Nawet pamiętam, że żadne zdjęcie się z tego nie ukazało. Dokładnie. tylko Było takie zdjęcie, jak pani Pawłowicz przemyka z limuzyny do, do pałacu podświetlonego późną nocą. Co też chyba nie daje yy, rękojmi temu, temu Trybunałowi. A teraz jest, yy, że ja sobie dwóch wybiorę, a sześciu nie. Czyli co? Idąc tym trybem rozszerzania i przesuwania granic, za Dwa lata, półtora roku będą wybory parlamentarne i przyszły marszałek Sejmu może powiedzieć, a ja pana nie lubię i nie przyjmę od pana ślubowania i co pan mi zrobi? I dokładnie mamy taką retorykę w tej chwili, tak? Czyli tam mamy taką szczególną sytuację. Dlaczego ona jest trudna? Bo ona nie dotyczy, tak jak powiedziałam na początku, tylko prawa, bo to wydaje się byłoby łatwiejsze, oddalibyśmy głos ekspertom i tutaj by była jasna wykładnia tego, co jest, a co nie jest zgodne z prawem. Natomiast w tej chwili to, co się dzieje, to już mamy takie zakłócenie podstawowego poczucia ładu inst instytucjonalnego w naszym kraju, a to jest bardzo duży problem, bo teraz tak naprawdę już nie chodzi o to, kto wybiera sędziów, ale o to, czy w ogóle jeszcze mamy takie wspólne rozumienie zasad, według których państwo działa, czy powinno działać. A tutaj te granice w tej chwili, czyli mamy tak naprawdę 11 lat później i przesuwamy je znowu jeszcze bardziej, bo wtedy to była tylko kwestia tego, czy ten wybór sędziów był słuszny czy nie. I znowu powiem, gdyby polityk był rozsądny, rozstrzygnąłby to w bardzo łatwy sposób. Tych sędziów, których powołano zgodnie z prawem, powinien przyjąć za przysiężenie. Tych, którzy nie zostali powołani zgodnie z prawem, powinien odmówić i powinny na te miejsca zostać rozpisane kolejne konkursy, kolejne wybory, tak? A w tej chwili mamy znowu jeszcze inną sytuację, czyli sędziowie są wybierani zgodnie z zasadami, natomiast pan prezydent sobie stwierdza, kogo jest w stanie zaprzysiąc, a kogo nie. A jak prezydent tej pozostałej czwórce powie, ja od państwa ślubowania nie przyjmę, w ogóle się z państwem nie spotkam, to oni ślubowanie złożą w planie B. Nie mówię teraz o lokalu, bo jest taki lokal w Warszawie, tylko Aha. o planie B po prostu, który rząd ma. Na razie nie ujawnia, ale, ale ma rzekomo. To, to ktoś może potem powiedzieć, ale to nie do końca pan jest takim sędzią, bo to plan B, taki sędzia B. Dokładnie tak będzie, więc tutaj znowu mamy nie taki typowy kryzys, czy nowy kryzys, tak? tylko mamy konsekwencje wcześniejszych wydarzeń i e, jeżeli zwrócimy uwagę na to, co się dzieje, to mamy znowu przesuwanie norm i utrwalanie tego konfliktu, e, czy to powiemy pra prawnego, raczej bym powiedziała konfliktu politycznego, który przenoszony jest na społeczeństwo. Czy Bo ktoś... Pamiętajmy, a propos majonezu, kłócimy się nie tylko o majonez. A czy przyjdzie jakiś król majonezu i powie, no to teraz drodzy panie, drogie panie, drodzy panowie, koniec tej zabawy, ustalmy jakieś reguły i nie ma przesuwania granic. Jak się się. Obawiam się, że tak, ta piaskownica w tej chwili stała się tak fantastyczna dla polityków, mało tego, społeczeństwo, które jest zmęczone tym konfliktem, społeczeństwo, które żyje w bańkach informacyjnych, to jest społeczeństwo w tej chwili tak silnie skonfliktowane, że już wielokrotnie mówiliśmy, że rów mariański chyba jest bardziej płytki niż konflikt między Polakami, między jedną a drugą stroną, bo nie oszukujmy się, że zresztą politykom też należy, zależy na tym, tak, żeby. Ten konflikt wyglądał na tylko konflikty dwóch ideologii, dwóch spojrzeń na świat, dwóch spojrzeń, dwóch spojrzeń na życie, czy na politykę i inne obszary. I nie oszukujmy się, że z, za politycy odejdą, bo oni prędzej czy później odejdą. Natomiast konflikt pozostanie. Czyli tak opierając się na historii, to mamy znowu rok 26 i za miesiąc będzie maj. Tak? To jest Dobre. rozwiązanie? Tego? Nie będzie to, to nie będzie żadne rozwiązanie, tak naprawdę, bo y, popatrzmy y, na efektywność działania państwa. Jeżeli pan prezydent utrudnia życie rządowi, to tak naprawdę utrudnia życie Polakom. Rząd nie potrafi zakomunikować tego w taki sposób, bo wiemy i powiedzieliśmy zresztą na początku, że nie tylko PiS, ale również otoczenie, no ale to otoczenie też wywodzi się z PiSu, jest w komunikacji politycznej bardziej strategiczne, bardziej konsekwentne, ale też jest bardziej bezwzględne, pamiętajmy, tak? Więc tu to są te elementy, które sprawiają, że oni są skuteczni i to zresztą widać w sondażach, to widać w tym, jak wygrywają kolejne wybory. Przypomnę, przegrali tylko jedne wybory w ostatnim czasie i to inaczej. Oni wygrali wybory, ale nie potrafili stworzyć koalicji, która... Da im możliwość rządzenia, więc tutaj mamy tak naprawdę tak silny konflikt polityczny, który silnie rezonuje w społeczeństwie i tak naprawdę będziemy mieli co miesiąc od nowa, to wcale nie będzie nowe, to będzie to samo. Tylko troszeczkę prawdopodobnie w mocniejszym wydaniu. No to pro tego wydania i mocnych pieniędzy 6 miliardów prawdopodobnie będziemy musieli prawdopodobnie, bo to wyrok nieprawomocny jeszcze, tak. y, oddać y, za szczepionki, które pójdą do zlewu. Bo śledztwo w sprawie szczepionek y, zakończone, zamówił je rząd, poprzedni rząd, y, no wtedy rządził, więc musiał zamawiać. Zamówił za dużo, one się zmarnowały, a firma wytoczyła proces i na razie przegraliśmy w pierwszej instancji 6 miliardów. No. No i znowu wracamy do tego, że ta kwestia tych roszczeń odszkodowawczych to już nie jest tylko kwestia prawna, bo tu powinniśmy znowu powiedzieć, no ale halo, to niech prawnicy rozwiązują tą kwestię, tak? No, ale to może podpisana konsultacja. No może lepiej nie. Nie jest to też kwestia medyczna, tylko znowu patrzymy to na, jako na zjawisko polityczne, które jest silnie osadzone w dynamice zaufania społecznego. I teraz jeżeli popatrzymy, że ludzie nie reagują na dane obiektywne, bo powiedzmy sobie, że one nie przemawiają patrzą na dane e, pod kątem tego, jak są im przedstawione. Albo, albo jak oni je zinterpretują. Dokładnie. Bo teraz powiedzmy sobie, że liczby są wspaniałe, ale liczby to tylko liczby. Jest kwestia tego, że oczywiście to jest ważne i ktoś, kto będzie patrzył na fakt, powie, no dobra, ale to jest fakt. Natomiast większość nie popatrzy na fakt, tylko popatrzy na interpretację, czyli... Na przykład heurystyka dostępności, czyli patrzymy na to, co się najczęściej pojawia, co jest najczęściej klikane, co jest najczęściej komunikowane i drugi efekt, czyli efekt potwierdzenia. Jeżeli ktoś jest sceptyczny wobec szczepień, to powie ok, dobrze, mówiliśmy, że nie wolno wchodzić w szczepienia. Ktoś, kto jest y, za szczepieniami, ale przeciwko pla platformie czy przeciwko pisowi będzie miał znowu swoją wizję tej sytuacji. I teraz tak naprawdę tu jest kwestia, czyja narracja y, wygra. I temat odszkodowań bardzo łatwo wpisze się znowu w tą logikę konfliktu politycznego i tej polaryzacji społecznej, o której mówimy. I teraz musimy zdawać sobie sprawę, że różne grupy aktorów będą wykorzystały, wykorzystywały to po pierwsze do wzmacniania własnych przekazów, tak, Czyli będzie tu podkreślana odpowiedzialność instytucji, ale z drugiej strony będą tacy, którzy będą bronili swojego, swojej wizji. tak? I tu mamy tą obronę decyzji podejmowanych w tak zwanych warunkach kryzysu. Znikąd ratunku, tak patrzę. Znikąd ratunku. Pokłócić się można absolutnie o wszystko, a to już chyba wolę się kłócić o ten majonez niż o politykę. I tego Państwu życzę w e, czasie świąt. Pani doktor również, doktor Magdalena nowak A ja życzę już. trochę oddechu od tej polityki. No to wrócimy z nią Te we wtorek. święta. Niech będzie. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam. Albo nie, odejdziemy od polityki teraz, na chwilę tylko, bo będzie o kulturze. Martyna Podolska, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Wiesz, że pytam wszystkich dzisiaj o majonez? No ja jestem bezmajonezowa, także tak? u mnie sałatka nowa bez majonezu. Mama zawsze mi wyjdź, specjalnie... Wyjdź, wyjdź. tam, tam, do widzenia. Z, z, z, z specjalnie odkłada. Mamo, pozdrawiam cię serdecznie. Majonezy. Przyjeżdżam w na tę sałatkę jak i nie można. tylko. No tak, tak, to jest z tymi sałatkami. Ale Moja nteraz... mama już zrobiła sałatkę, wczoraj do mnie zadzwoniła, powiedziała, że już gotowa, się przegryza w lodówce, więc tak. A, czyli dużo majonezu. <laughs> mm. A co tam pani w kulturze? A y, Jak z pewnością wiesz i państwo wiedzą, to jest taki czas trochę zwolnienia, więc niewiele się dzieje z takich nowości, ale za to dużo informacji y, przychodzi. No i takich dobrych informacji, y, chociażby informacja, że brytyjski zespół Florence and the Machine wystąpi podczas gdyńskiego Open Air Festiwalu. To kolejna Super. gwiazda obok The Cure, Nika Kejwa. Wystąpi na letniej imprezie właśnie nad morzem. Florence and the Machine pojawi się na scenie 1 lipca. No i ciekawe, ciekawe, czy wybrzmi ten, ten hit. Nie, nie, ten hit. Ten Sometimes następny. Sometimes I feel like throw my hands up in the air I know I can count on you Sometimes I feel like saying Lord, I just don't care But you've got the love I need to see me through już ja wiem skąd ten błąd się pojawić, bo w reżyserce też kłótnia o majonez trwa. Tak, na za to, powiedział, że pojawiła się opcja wege majonez. <gun> coraz gorzej. Coraz, coraz nie, nie idźmy gorzej. W to, nie, nie, nie. Nie, nie idźmy. ale ciekawe, czy Florence je sałatkę z majonezem. Tak. Będzie o to można zapytać 1 lipca właśnie podczas Open Air Festiwalu. Tam zabrzmi szósty album studyjny tego zespołu Everybody Scream. No i jeszcze jedna też informacja ze świata muzyki, dość ważna. Wiemy, kto otrzyma w w roku złote Fryderyki, czyli nagrody przyznawane za całokształt twórczości. W tym roku w sekcji muzycznej y, muzyki klasycznej y, otrzyma nagrodę skrzypaczka Kaja Danczanowska, y, Danczowska, a w sekcji muzyki rozrywkowej Lady Punk. No i zostanie uhonorowany specjalną y, nagrodą, także wokalista, który odszedł od nas. Chwilę temu w naszej reżyserce go wspominaliśmy, że bardzo nam brak. Y, I myślę, że w tym i, tak, tak. I, i myślę, że w tym czasie przed świątecznym jego muzyka może koić. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam na miłość. Oczywiście nieodżałowany Stanisław Sojka otrzyma Złotego Fryderyka w tym roku. Gala muzyki jazzowej w Warszawie 12 kwietnia, bo będą masz trzy gale wręczenia uh -huh. nagród. Gala muzyki klasycznej we Wrocławiu 24 kwietnia, a gala muzyki rozrywkowej 25 maja. A w tym szczególnym czasie Wielkiego Tygodnia w Gdańsku, ale także w Radiowej Dwójce towarzyszą nam wyjątkowe dźwięki festiwalu Actus Humanus Resurrectio. To wydarzenie zakończy się w niedzielę wielkanocną, to jest festiwal muzyki dawnej, ale tak różnorodnej, że myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i mówi o tym Filip Berkowicz, dyrektor artystyczny festiwalu. Oczywiście można grać stale obie pasje Jana Sebastiana Bacha, można grać Stabat Mater Perogolesiego, notabene Actus Humanus Resurrectio, jego pierwsza edycja odbyła się niemal 10 lat temu, w 2017 roku, ale po raz pierwszy to dzieło zabrzmi u nas na festiwalu podczas tej wielkanocnej odsłony. Bardzo się cieszę, że trochę pogrzebiemy w tym roku w materiałach zupełnie nieznanych. W Gdańsku aktus Humanus Resurrectio, zaś w Krakowie 23. Festiwal Misteria Paschalia także potrwa do niedzieli oblicza muzyki sakralnej. Natomiast dzisiaj w Warszawie koncertem finałowym zakończy się 30. Wielkanocny Festiwal Ludwika Van Beethovena odbywający się w tym roku pod hasłem Beethoven Przełom Klasycyzmu i Romantyzmu. Dzisiaj wybrzmi pasja według świętego Łukasza Krzysztofa Pendereckiego, a tak o tym festiwalu o jego lokalizacji, mówiła Elżbieta Penderecka. Pamiętam, jak przenosiłam festiwal do Warszawy. Nasz wybitny dyrygent Kazimierz Kort powiedział, ale Warszawa jest inna. Nie będziesz mieć tej publiczności. Ja mu wtedy odpowiedziałam, każde miasto ma duszę. Jeżeli znajdziemy melomanów, to tak samo znajdziemy ich w Krakowie, jak w Warszawie, jak i we Wrocławiu. I proszę popatrzeć, co się dzieje w Warszawie, co się dzieje w innych miastach Polski. Ale to, co mnie ogromnie cieszy, to to jest, że zawsze melomani czekają na otwarcie kas. Jak święta to czytanie, a warto sięgnąć po najnowszą książkę Hanny Kral, zilustrowaną przez Zbigniewa Liberę. Nie mówi się takich rzeczy. To jest zbiór reporterskich miniatur. Wiele z nich domyka rozmaite wątki z twórczości reporterki. To zbiór migawek z życia Hanny Krall i tych, którzy powierzyli jej własne historie. Tym razem zapiski Kral mają adresata. To znany z którego musiała nauczyć się jako mała dziewczynka, uciekinierka z getta Ojcze Nasz. Nie mówi się takich rzeczy. To piąta już z kolei książka Hanny Kral, którą e, autorka zapowiada jako ostatnią zamykającą e, twórczość. E, tak jak chwilę temu powiedziałam, to zbiór migawek i e, jej historii, tych, które sama zasłyszała. A wiemy przecież, że przyjaźniła się z Krzysztofem Kieślowskim, który także powierzał jej historii i powierzał jej scenariusze. Z tą Weroniką to było tak, że Krzysztof mi pokazał propozycje wstępne. To mu się wydawało jakieś takie absurdalne, takie dziecinne, wymyślone, dwie kobiety nic o sobie nie wiedzą dwa życia, jedna umiera druga żyje, druga czuje, że tam ta umarła, coś się, coś wynika myśmy o tym rozmawiali, bo ja próbowałam jakoś to urealnie przybliżyć do życia ale powiedziałam, wiesz co Krzysztof jak z tego będzie, kim to ja tam w ogóle się na filmach nie znam i ty już mi więcej niczego nie pokazał. Mówi zawzięty typ i potem rzeczywiście nigdy już mi więcej niczego nie pokazał. Ale jak była premiera mówi, no i co? Wyszedł z tego filmu? No wyszedł, wyszedł. Już tłumaczę, dlaczego przywołałam fragment Hanny Kral opowiadającej o Krzysztofie Kieślowskim, dlatego, że w tym roku minęła już 30 rocznica śmierci tego wybitnego polskiego reżysera. Będziemy obchodzić też 85 urodziny Krzysztofa Kieślowskiego, a myślę, że Wielki Piątek to jest idealny dzień By sięgnąć po twórczość właśnie Kieślowskiego, chociażby po dekalog, ale zobaczyć w nim nie tylko zło i nie tylko dobro, ale także i uśmiech i przede wszystkim drugiego człowieka. Dla mnie jest ważne, żeby się jakoś rado obudzić i z grubsza biorąc wiedzieć, co się zrobi tego dnia i potem się nie wstydzić tego, co się zrobiło. Jeżeli tylko zwracamy uwagę na to, co się dzieje wokół nas, jesteśmy troszkę uważni w, w przyglądaniu się ludziom dookoła nas. To myślę, że zawsze zauważymy coś dobrego i jasnego, jeżeli mowa o optymizmie, czy jakiejś jasności w tym filmie, to na pewno wynika to z tego. No właśnie, jasność. Święta to jasność, święta to dobroć, święta to spotkania z rodziną, no i też te sałatki jarzynowe z majonezem i te potrawy. I o to będę pytać Aldonę Jankowską, aktorkę, która odwiedzi nas w niedzielę po godzinie 15. Oczywiście to są te wszystkie tradycyjne babki makowce.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 I, i jesteśmy razem, I, i że jest ten czas, no właśnie, zmartwychwstania, prawda? Tego, że można, można to oczywiście interpretować na, na różne sposoby, ale jednak to, to w powietrzu wisi i to dodaje nadziei. No i właśnie tego Państwu życzę. Czasu bycia razem, wyłączenia telefonów, no i chwili dla siebie również. Ja mam taką ulubioną potrawę. na Wszystkie święta. Jest taka sama. Nazywa się Święty Spokój. I to jest taka potrawa, która łyżkami można jeść. I polecam Państwu tego. By wesołych, spokojnych, życzliwych, zrównoważonych, miłych, sympatycznych, smacznych. Państwo sobie dopiszą ulubionych świąt po prostu. Życzę, dziękując za poranek. Bardzo dziękujemy. Tak. Do usłyszenia. Za chwilę Marysia Furdyna. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama.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 Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki Barbara, ciep, ciep, ciep. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład super szybki laptop gamingowy Acer V16 AI, grafika RTX 4050, 1 Tera, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 Zł. Teraz za jedyne 4199 Z kodem rabatowym taniej o 300 Zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media Expert